radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości Wzrost oczekujących sprzedaży domów Oczekujące sprzedaże domów wzrosły w marcu do najwyższego poziomu od czerwca 2013 roku. Indeks, który jest wskaźnikiem perspektywicznym szacującym oczekiwane zachowanie rynku nieruchomości w ciągu najbliższych kilku miesięcy, wzrósł zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku. Amerykański Związek Realnościowców do Kongresu. Należy złagodzić standardy kredytowe. Miliony potencjalnych nabywców nie mają dostępu do rynku realnościowego z powodu zbędnych i zbyt surowych przepisów. Takie stanowisko zajął w zeszłym tygodniu prezes Związku Rolnościowców w swoim przemówieniu skierowanym do Komisji Senackiej do spraw bankowości, nieruchomości i spraw miejskich. Jak podkreślił, kupna domów osiągnęły najniższy punkt od 1987 roku, pomimo oprocentowania kredytów hipotecznych, które pozostaje na historycznie niskich poziomach. Związek Realnościowców wspiera proponowane przepisy, które ograniczałyby opłaty hipoteczne i punkty do 3% ceny zakupu po to, aby kredyt na zakup nieruchomości można było uznać za kwalifikowany kredyt hipoteczny, tzw. Qualified Mortgage. Kwalifikowany kredyt hipoteczny to oznaczenie rządu federalnego, które ma na celu zidentyfikowanie kredytów, co do których jest bardziej prawdopodobne, że konsumenci są zdolni je spłacić. Podwyżka cen najmu przez wynajmujących Jak donosi Bloomberg News, wynajmujący planują ponownie podnieść czynsze w 2015 roku. Właściciele korporacyjni, czyli firmy, które kupują domy jednorodzinne i wynajmują je najemcom, planują w tym roku podniesienie stawek czynszowych o prawie 6%. Inwestorzy ci w ciągu ostatnich czterech lat wydali na rynku nieruchomości 68 trylionów dolarów, kupując ponad połowę z jednego miliona domów w całym kraju.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 7, WIADOMOŚCI Z RYNKU NIERUCHOMOŚCI Quicken Loans pozywa rząd federalny. Departament Sprawiedliwości i Quicken Loans prowadzą batalię prawną. Obie strony złożyły pozwy i powództwa wzajemne w odniesieniu do zarzutów o nieprawidłowości w stworzeniu hipotek zabezpieczonych przez Federalną Agencję do Spraw Nieruchomości, Federal Housing Administration. Zdaniem Seattle Times Departament Sprawiedliwości twierdzi, że kredytodawcy hipoteczni złożyli setki wniosków o kredyty hipoteczne, które nie spełniały wytycznych federalnych, a następnie domagały się zwrotów od Departamentu do Spraw Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, gdy kredytobiorcy zalegali ze spłatą zobowiązań. Quick and Loans odpowiedziało pozwem wobec rządu federalnego, zarzucając mu, że oskarżenia te były rażąco nieprawdziwe. Quicken Loans to największy w kraju kredytodawca pożytek wspieranych przez Federal Housing Administration. Wzrost oczekując sprzedaży domów. Marzec ryknął jak lew na rynku realnościowym. Zdaniem Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami oczekujące sprzedaży domów wzrosły w marcu zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku. Znacznie więcej domów będzie musiało pojawić się na rynku, aby zastąpić zapasy domów, które są wykupywane w rekordowym tempie. Stan zapasów wyzwaniem dla kupujących konkurencyjny rynek wiosenny może okazać się w tym roku jeszcze trudniejszy dla kupujących, a to dlatego, że liczba domów na sprzedaż maleje. Mimo, że zapasy domów nowo wystawionych na sprzedaż wzrosły w marcu o ponad 9%, zapasy 50 zbadanych rynków spadły w ujęciu rok do roku. To pierwszy raz, gdy ma miejsce taka sytuacja od grudnia 2013 roku. Spadła także jakość domów dostępnych na sprzedaż. Ponieważ zacięta konkurencja szybko zgarnia z rynku domy w dobrym stanie i w przystępnej cenie,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 Miej marzenia, my załatwimy resztę. Koniec części pierwszej. Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut. Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość. Zapraszamy.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 Słuchajcie radiowego magazynu Osiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Wzrost udziału domów z utopioną pożyczką hipoteczną. Jak wynika z danych Realty Track, firmy zapewniającej dane na temat rynku realnościowego, udział domów, których zadłużenie hipoteczne przekracza ich aktualną wartość, wzrósł w pierwszym kwartale 2015 roku. To pierwszy taki wzrost w ujęciu kwartał do kwartału, jaki odnotowaliśmy od prawie trzech lat. Ten mały wybój to żadna niespodzianka, bo pod koniec 2014 roku doświadczyliśmy już najniższego w historii Stanów Zjednoczonych udziału nieruchomości z utopioną pożyczką hipoteczną. Nieruchomości te zostały przedstawione w formie tabeli w raporcie zatytułowanym Home Equity and Underwater Report przygotowanym właśnie przez Realty Track. Wzrost liczby właścicieli domów, którzy sprzedali swoje nieruchomości i wypłacili kapitał, również przyczynił się do zwiększenia tego udziału. Spadek sprzedaży nowych domów. W marcu sprzedaże nowo wybudowanych domów spadły o ponad 11%. Ale nawet pomimo tego niepowodzenia Narodowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów, The National Association of Home Builders, miało swój najlepszy pierwszy kwartał od 2008 roku. Jak powiedział przewodniczący tej organizacji, budowniczy optymistycznie patrzą na dobry sezon sprzedażowy tej wiosny. Środkowy Zachód, mogący się pochwalić wzrostem o prawie 6% w ujęciu miesiąc do miesiąca, znajduje się na czele kraju, jeśli chodzi o sprzedaż. Słuchacie radiowego magazynu.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 do tego pana, ja nie chcę zmieniać szkoły.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 Magazyn radiowy POSIADŁOŚĆ 8476474000 Internet. POSIADŁOŚĆ.COM Szukasz okazji? Mamy domy, domki, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze oferty.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 posiadłość.com Nasz numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian. 847 647 4000 posiadłość.com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 Mr. Postman, wait, wait, Mr. Postman, please, Mr. Postman, look and see, oh yeah, a in, Peace, for me, please, Mr. Postman, such a long time, oh yeah, hear from that boy of mine, there must be some words today, from my boyfriend so far away, please, Mr. Postman, look and see, Wiadomości z rynku nieruchomości Pokoleniowe dotyczące posiadania na własność. Jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Home Services, to w jakim punkcie życia się znajdujesz wpływa na sposób, w jaki postrzegasz posiadanie domu na własność. Właściciele domów w wieku dużo powyżej 30 lat, osoby urodzone podczas wyżu demograficznego i pokolenie X, postrzegają dom przede wszystkim jako dobrą inwestycję długoterminową. Jednak młodsi właściciele domów z pokolenia milenium patrzą na dom, jako źródło dumy, którym mogą się dzielić z rodziną i przyjaciółmi. Większość osób z pokolenia milenium, które wzięły udział w tej ankiecie, przykładają dużą wagę do życia w okolicy z dużą ilością restauracji i sklepów. USA to dobre miejsce na zakup domu. Kupno domu w Stanach Zjednoczonych nadal pozostaje dobrą inwestycją dla zagranicznych nabywców. Global Property Guide zauważa, że nawet gdy ceny rosną, a pozycja dolara amerykańskiego umacnia się w stosunku do walut obcych, cudzoziemcy kupujący kod dominium w Stanach Zjednoczonych zapłacą tutaj znacznie mniej niż w takich miastach jak Londyn, Moskwa, Dubaj czy Toronto. Zdaniem Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami, powołującego się na artykuł w The Economist, ci zagraniczni inwestorzy mogą liczyć tutaj również na wyższe czynsze. Słuchacie radiowego magazynu.